Na nieprawdę. prawdę Ej, napiszę list Za tyśną ktoś odnajdzie Zupełnie przypadkiem weźmie ją i schowa Zamknę ją w butelce i wyrzuciłem do morza A nie z przyszłości u mnie jest 2008 Mam 22 lata i w Hermanie 3 grosze Mój Boże, mówimy tak, bo ponoć mamy Boga Za rzadko do nas puka i skutecznie się chowa Mimo to wierzę, że jest Wiara jest we mnie człowiek Bo bez wiary ciężko jest Jak bez liter w słowie powie Otoczenie do mnie, moja wina Przecież mamy plany, tak Potem chłop, no, plany strzeli Roz okaże się okrutny, więcej na farta Nie gdzie przemyśl, zawsze kiedy będziesz Czy to ten list, u nas nie było lekko Nie wiem jak wam jest dziś Trzeba być zwanym jak jak list mieć skrupułów i deptać, by do przodu iść Nieważne czy droga sens ma Nauczyłem się skreślać, brać skrupułów to minus Jeden na stokiet, reszta banda skurwysynów Nie rozliczymy ich synów Znów nie ma szans, my mieliśmy sumienie Oni mieli high Smutne, nie, nikomu nie zdziża Sprzedawali zasady na przywoł jak ruski dar, grany tu czas W sumie nie da się wytrenować Wygląd ma ten sam zupełnie inna osoba Życie to dla nich towa nie było nie. u dziecki, ojciec, matka, dzieci pochowane w becki Tu no kukę, przełknij, nie po raz pierwszy Patrz jak to wszystko można w jednej chwili spieprzyć Twój świat jest lepszy, modlę się o to, Boże Nie wiem czy może być gorzej Zwałem z do pleca, w tym życiu to pestka, Że nie mieli skrupułów, nie obawiali się deptać Jeśli masz lepiej to nie przejmu siła, pies Stłucz butelkę